Odcinek 5. Festiwal fantastyki Falcon 2015. Prelekcję zatytułowaną Mitologia Judeo-Chrześcijańska w serialu Supernatural wygłosiła Magda Katia Kozłowska. Dowiecie się z niej, jak dzielone są anioły oraz demony. Mam nadzieję, że szalejąca pogoda nie przeszkodzi Wam w odbiorze tego materiału. Ty tym razem się udało, bo wszystko jest na miejscu. W porównaniu w czołach? sumie, ja Was podziwiam. Jest godzina dziesiąta rano. niedzielę. Zamiast jest, jest Są to ja śpiewam, za do kościoła. Ej, tu Jest tu do za Jest tu do więc o tu rano i tak tu do <grym> <grym> nie mi zobaczyć tak licznie zgromadzony tłum. Mam nadzieję, że nie pożałujecie tego, że zjawiliście się tutaj w niedzielę o 10 rano. Podejrzewam, że część tych rzeczy tak będziemy i będzie dosyć rzeczywiste tak naprawdę, bo każdy, kto siedzi w spn w jakiś sposób ciągną się bardziej a, samą mitologię, mitologię dookoła, ale mam nadzieję, że parę rzeczy będzie zupełnie nowych. Bo przyznam, kiedy ja na nie trafiłam, to było takie... Naprawdę? To, to się zdziwiłam Zacznijmy może od tego, że sam sobie to jest nowy mit, to jest nowa mitologia. ten serial ja był w stanie wytworzyć nową mitologię i tak powiedziała Kaliope, on ma wszystko. Życie, śmierć, wskrzeszenie, odkupienie, no i co najważniejsze, to jest rodzina. Jak sobie tak prześledzimy e, mity greckie, które są najbardziej znane i właściwie wszystkie mity, no to wszystko tam jest, na czele z mitologią judeochrześcijańską. E, zawsze jest gdzieś, ta, gdzieś w tej mitologii jest dwóch braci. E, zawsze, e, albo ze sobą walczą, albo ze sobą współpracują. To no, daleko niż Petremus Remulus. E, zawsze gdzieś tam jest ta misja ocalić ludzkość. E, zawsze jest gdzieś ta misja, e, żeby ludzkości pomóc. E, to, co czyni tą mitologię sprenaturalową bardzo unikalną, e, to jest to, Ee, że supernatura przetwarza wszystko. Przetwarza w sposób absolutnie cudowny, absolutnie uroczy e, i sięga dokładnie po wszystko, po mitologię, po legendy, legendy miejskie, tradycję ludową, e, no i po racji idea o chrześcijańską, o którym dzisiaj będziemy mówić. E, nie wiem jak wy, moim, e, moi, moimi ukłanymi odcinkami, takimi przekształcającymi, e, są te odcinki baśniowe, tak jak Bedtime Stories jeszcze w trzecim e, sezonie. Kiedy nagle, prawda, to nie wilk, tylko ta babcia okazuje się tą złą. No i oczywiście cudowne e, opowiedzenie na nowo, legendy o Jasiu i Małgosław. Przecież to było absolutnie cudowne i złej wiedzie. E, więc to jest to, co tym z pedentrolu zachwyca. To co? Startujemy od, niebie, od, niebie, od, niebie, od, niebie, od niebios. Myślę, że nie ma się to skupiać na Bogu. Boga nie ma i wszyscy o tym wiemy. Nie będę mówić, nie jest Bóg w mitologii judeochrześcijańskiej, bo akurat w tej mitologii jesteśmy wychowani E, więc w miarę wiemy, o co chodzi. E, Chciałam się skupić na rzeczach, które są troszeczkę mniej znane. E, no to lecimy. Niwiosa, e, e, nie Kirka o chrześcijaństwa. Nie zaszalenie oryginalnością. Te nasze niewiosa są tym sklepieniem e, rozłożonym e, jak namiot. E, to bodajże w księdze Hioba e, jest powiedziane, e, że właśnie Bóg zawiesił e, niebiosa nad ziemią dokładnie tak, jak jest spektaklenie namiotu. Jest zmianka o filarach nieba, które gdzieś to niebo sobie podtrzymują. To jest to niebo na górze. Mąk Bartuć ucieka. Nie, za gorąco. No. <laughs> nie, nie sądziłam, że, nigdy, że coś, kiedykolwiek powiem na tym namiocie, że jest to za gorąco, nie? Dokładnie. Co ciekawe, jak to niebo zostało zawieszone, w tradycji nadal ma związki z ziemią, bardzo silne fizyczne związki z ziemią, czego by człowiek się nie spodziewał za bardzo, ponieważ w Księdze rodzaju, w Księdze Hioba i w psalmach mamy motyw taki, że gdzie gdzie, w niektórych punktach niebie znajdują się upusty i zawory przez które aniołowie spuszczają deszcz, śnieg to jest oczywiście bardziej tradycja e, wpisana w księgi biblijne, e, czerpiąca ze wcześniejszych mitologii, ale jest to przeurocze, Wiecie, te anioły, które sobie tam siedzą i stwierdzają, że dzisiaj będzie na przykład śnieg, bo czego by nie było. E, oczywiście e, jest połączenie nieba i ziemi. E, chociażby drabina Jakubowa, żeby daleko nie szukać, prawda? Każdy pamięta ten sen Jakuba, e, gdzie to po drabinie można było się spokojnie e, wspiąć do nieba. No to tak jest. E, w tradycji, bo już nie w Biblii, e, pojawia się dosyć unikalna koncepcja siedmiu niebios. E, to się zaczyna dosyć wcześniej, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, e, ponieważ zaczyna się to już w czasach św. Pawła, on po raz pierwszy o tym wspomina. I potem w drugim wieku naszej ery jest taki apokryf w Wzięcie Izajasza, który też już się koncentruje na tych siedmiu niebach, ale najlepszy opis siedmiu nieb jest w księdze, która będzie wielokrotnie przywoływana, w księdze Heno. Jeżeli ktoś będzie miał okazję, jest to... Po pierwsze do znalezienia w, w zbiorze apokrygu, które jest wydany w Polsce. Po drugie w internecie, jak widzicie, księga Henocha jest po prostu online e, bardzo czytelnie, bardzo ładnie przetłumaczona, świetnie się to czyta. E, I będziemy do niej dzisiaj dosyć dużo wracać. E, w księdze Henocha podzielono e, te nieba tak. Pierwsze niebo najbliżej e, ziemi e, to jest niebo z górną wodą. Pamiętacie, oddzielił górne wody od dolnych wód. To są te górne wody jednocześnie jest to zbiornik deszczu, śniegu, chmur, lodu, rosy. I zna znajdują się tam też gwiazdy i wszyscy ci aniołowie, którzy są odpowiedzialni za zarządzanie właśnie zjawiskami pogodowymi. Drugie niebo, już jest nam jakby bliższe tylko ze względu na tematykę, jest to więzienie aniołów wstępnych, upadłych aniołów. Oni mają swoje własne więzienie, to również jakieś kupy nie trzyma z tym, co powiemy sobie przy demonów. No ale to, so, nikt nie powiedział, że cała tradycja judeochrześcijańska ma być spójna. Zazwyczaj im, im dalej w las, e, tym więcej różnic. I e, teraz to, co, nas, to, co nam te, ten taki ładny dzwoneczek uderza, trzecie niebo. Trzecie niebo e, u Henocha to jest raj. To jest ten raj w niebie. E, Czyli znajome w SPN oczywiście ten nasz raj też jest i nie ma wspomniane, u Henocha, że mają tam być tylko chrześcijanie. E, więc mamy dokładnie ten motyw, który się pojawia w SPN. Pamiętacie, jak chłopaki spotykają Asha w Dark Side of the Moon? On również wspomina chociażby o twórcy Kama Sutry, który sobie tam gdzieś e, się szlaja i spędza zdecydowanie dobry czas w niebie. E, chociaż jak wiadomo chrześcijanie nie jest. Tutaj u Henocha też jest wspomniane, że są po prostu wszyscy sprawiedliwi w tym niebie. E, niezależnie od tego, czy, czy... Może w domyśle byłoby, że sprawiedliwi są wierzący w Boga, ale nie ma tego wpływanego eksplizite. Czyli nie jest e, tak źle. Ale teraz ciekawostka. W tym samym kręgu e, niebiańskim, w trzecim kręgu niebiańskim, e, znajduje się według Henocha również piekło. E, znajduje się konkretnie e, Gehenna o której sobie też jeszcze powiemy, i bezlitośni aniołowie, alo, aniołowie, zadający męki grzesznikom. Więc to jest, to jest akurat już dosyć unikalne w całej tej koncepcji, że tam sobie te najgorsze rzeczy się dzieją, ale to się potem pojawia, że aniołowie są strażnikami piekieł nie wiabry. Gdzie nie, gdzie się to w tradycji rzeczywiście pojawia. Czwarte niebo to Słońce i Księżyc i znowu aniołami, aniołowie, którzy tym zarządzają. Piąte niebo jest całkowicie puste. A to dlatego, że w piątym niebie e, mieszkali one obecni wywalcy nieba drugiego, czyli aniołowie upadli, tak zwani czuwający, tak zwani grigori, do których sobie jeszcze dzisiaj e, dojdziemy. Szóste niebo to wszyscy pozostali aniołowie. Do hierarchii. O hierarchii niebieskiej sobie zaraz jeszcze powiemy. W skrócie wiadomo aniołowie, archaniołowie, trony, panowania, i całe to, nie, nie powiem przepraszam, całe to towarzystwo, które tam jest. Siódme niebo jest niebem bardzo samotnym. To jest niebo tylko i wyłącznie Boga. Czyli u ma tego, co jest wszędzie indziej ci aniołowie stojący naokoło tronu, Oni, ich tam nie ma. To jest tylko miejsce dla Boga, miejsce e, święte. I jak to się ma do SPN-a? No to wyślamy. W SPN-ie oczywiście jest to również miejsce e, ponad ziemią, jest znowu raj i niebiosa, e, ale jest to, czego nie ma nigdzie indziej. E, w centrum, e, przepraszam, e, nie wiem, co innego miałem jest koncepcja, która jest, pojawia się dosyć rzadko, a na pewno już nie w mitologii judeo chrześcijańskiej jest to, że każdy przeżywa ten swój najlepszy moment. I Prawde znałam się z, z tym, a ludzie mówią, że to musi być strasznie nudne, przeżywać codziennie, codziennie, codziennie to samo, żeby to było najlepsze, co może być na świecie. Po końcu to, to ciastko się znudzi, ale ja wychodzę z założenia, że po prostu nie pamiętasz, co się stało wcześniej. Więc to jest cały czas nowa, fajna rzecz. Um, oczywiście e, jest ogród. No to to mamy trzecie niebo, ten raj, prawda? E, ogród nidiański, ale podoba mi się tutaj to też znowu ta personalizacja doznań. Każdy widzi ogród jak chce. E, I oczywiście, w zależności od wierzeń, znowu ją ja mówiłam o księdze Henocha, e, w zależności od ro roku, epoki pochodzenia, danego podania. Wiemy, że w ogrodzie lub, lubiał przechadzać się Bóg. Często też wspominane jest, znaczy wspominane jest, że w, w centrum tych wszystkich niebios, jeżeli nie weźmiemy siedmiu niebios, są trzy, to też się zdarza, jest właśnie jedno takie miejsce, które jest najświętsze. Bezpelnie mamy ogród, który jest całkiem sympatyczny. Na ogół jest to ten tron Boży albo to nie to Boże, to tak jak pęgi na wodzie, te wszystkie, na przykład, chociażby siedem niebios się e, koncentrują wokół tego e, jednego. Aniołowie. E, aniołowie w tradycji judeo chrześcijańskiej to tak naprawdę e, większość tego, co sobie dośpiewujemy, to nie jest Biblia. E, to jest większa tradycja i legendy w Biblii. W gruncie rzeczy tych aniołów to tak dużo nie jest, Jakby się człowiek zastanowił. E, trochę jest, owszem, ale mało, mało z imienia. Bardzo mało jest aniołów wymienionych z imienia. gruncie, jeszcze są to głównie archaniołowie, i to też nie wszyscy. E, jaką rolę pełnią e, anioły biblijne e, i anioły tradycji? Przewodnicy, opiekunowie, pocieszyciele czasami, posłańcy przede wszystkim. E, e, oryginalne słowo na anioła malak znaczy posłaniec. E, wykonawcy woli. No i wiemy, doskonale wiemy, to już nie potrzebujemy tego sp na wystarczy przeczytanie początku Biblii, że niekoniecznie tej woli Boga, prawda, tej fajnej, przychodzimy i pocieszamy, że wyjdziecie z Egiptu. Ktoś musiał wyrżnąć tych pierworodnych w Egipcie, a myślę, że ich było sporo. Jeszcze zwierzątka, prawda, wszystko, co było pierworodne, padło. Także to jest zresztą też kwestia Starego Testamentu, tamten Bóg nie jest miły i sympatyczny, to jest Bóg Mściciel. Powiem Wam, że ten Bóg, z jest testamentowy, się bardzo podoba. Taki jest bardzo konkretny. E, nastąpisz Mu na odcisk, to będzie gorzej. A, ale faktycznie są te anioły, e, które te Jego wolę wykonują. Sam Bóg czasem się pojawia, ale e, niewiele. E, kiedy są stworzone anioły? Oczywiście tego nie ma. E, tradycja przyjmuje, e, że było to podczas oczywiście tych sześciu dni stworzenia one nie istniały przedtem. Według Księgi Jubileuszy, to jest kolejny apokryf. zostały stworzone w dniu, kiedy zostaną stworzone niebiosa. Były, stworzone, były zrodzone dokładnie z tej samej materii, co niebiosa. Inna wersja mówi, że właśnie to nie wiadomo kiedy, ale na pewno przed ziemią i człowiekiem, ponieważ wówczas to wydały wielkie Wielki okrzyk radości, to dokładnie mówi księga Hioba, że tak się stało. No jak wiadomo, w kwestii kanoniczności to było, to było widzimisię hierarchii kościelnej, więc można uznać, że te księgi niekanoniczne też można sobie traktować z tą samą dozą wiarygodności, co księgi, które się w Biblii znajdują. Ta noc z kolei twierdzi, że anioły zostały stworzone w czwartym dniu razem z gwiazdami. To był dokładnie ten sam dzień, kiedy pojawiają się anioły. Ja rozumiem, jakbym mówiła o demonach, ale w no, tym no, momencie no, mówię no, o aniołach. Ale i dalej, to również tak dalej, co się działo. się dostać do środka i zakłócić. Zobacz, są? Macie osiągnięty. są. No mysłą, jest dobrze. E, Hierarchia anielska e, SPN-a nam nie przypomina zupełnie. E, w SPN-ie mamy tylko i wyłącznie aniołów i archaniołów i na poziomie ostatnich sezonów doszli nam Czuwający, czyli Grigori. To było bardzo ładnym uzupełnieniem tej mitologii. E, natomiast e, tak to zawsze byli aniołowie i archaniołowie. E, Hierarchia niebiańska. W tradycji rdeo jest nieco bardziej skomplikowana i przy okazji, jeżeli ktoś jest z Lublina, to pewnie wie. Jeśli ktoś nie jest z Lublina, to za rok gorąco polecam przyjechać w piątek rano i udać się do kaplicy św. Trójcy na zamku, ponieważ tam jest przepięknie na sklepieniu odmalowana cała hierarchia anielska. To się jednak bardzo rzadko zdarza, to jest rzecz naprawdę unikalna na skalę polską. I myślę, że światową również, żeby zobaczyć całą hierarchię odmalowaną w kaplicy. Potem piękna rzecz. Ja poszłam w piątek i przyznam Wam, że stałam tam pół godziny i nie wykopano. A potem pół godziny pozamykali. Więc co jest najbliżej tłumu boskiego według tradycji? Serafiny. I sensem życia Serafina jest czynność, ja no, nie jestem bieżąca, więc zobaczcie, ale moim zdaniem dosyć nudna bo nieustanne powtarzanie święty, święty, święty Pan Bóg zastępów i, i czczenie imienia Boga. Czy znaczy, domyślam się, że jeżeli jesteś powołany do tego, to nie znasz innego życia, no ale musi to być nieco nudne. E, tron jest otoczony płomieniem, ponieważ e, same serafiny są właśnie stworzone e, z płomienia. Od, do ludzka to jeszcze dojdziemy, ale e, według niektórych legend Lucyfer był jednym z serapimów. Był właśnie z z płomienia, stąd potem w pojawiają się płomienia, Ale oczywiście jest to tylko jedna z wersji, ale całkiem mi się podoba. A to wyjaśnia, bo znudziło mi przyskiwanie święty, święty, święty. Zale się nic. Mi się podoba. Słuchajcie, ja, ja nie się, że do tego dojdzie wczoraj. Zdejmuję <głos> <głos> e, Następne są herubiny. Herubiny stoją dookoła tronu i są w stanie widzieć i postrzegać całego Boga. Są to też dawcy wiedzy. Jeżeli przypominacie sobie na pokrywie Arki Przymierza, były dwie postaci anielskie. To są właśnie dwa herubiny. Również na zasłonie, która, oddziela, która oddzielała miejsce boskie i ludzkie w świątyni Salomona były również karobiny. To byli ci strażnicy najświętszej tajemnicy. To byli właśnie oni. I teraz coś ciekawego dla nas, pani spn -a. Znowu kłania się... <grym> Znowu kłania się Dark Side of the Moon i kłania się Zachariasz, który w pewnym momencie, kiedy chłopcy, chłopcom się wydaje, prawda, że rozmawiają z matką, pojawia się i wspomina o tym, jak naprawdę wygląda. I ma wiele twarzy, z czego jedna twarz jest twarzą, jeżeli pamiętacie, kogo? Lwa. Herubiny właśnie mają cztery twarze. Herubiny mają cztery twarze człowieka, orła, byka i lwa. Więc to jest takie urocze zapożyczenie, bo nie, ciężko powiedzieć, czy Zachariasz był tym herubinem. Na pewno miał dużą władzę, to wiemy. Na szczęście był tak, zdecydowanie był bardziej ubrany. Tak, w przypadku Zachariarza to robi różnicę. E, natomiast to jest takie malut malutkie puszczenie oczka w stronę fanów, e, że to o ten, o ten typ anioła może zachodzić. E, następne są trony. Trony przynoszą boską sprawiedliwość w tradycji. Bo sprawiedliwość chyba na odpadku właśnie! To Panowania, które przyjmują, interpretują i realizują plany boskie. Zwierzchności, odpowiadające za tych wszystkich aniołów, którzy uruchamiają ciała niebieskie, bo oni odpowiadają za ruchy ciał niebieskich. Energię sił przyrody. To również oni uruchamiają wszystkie wiatry, tajfuny, huragany itd. <śmiech> Pełna współpraca, jak widzicie, tutaj następuje. Władze, które, które troszczą się o realizację planów boskiej opatrzności. Księstwa, które, jak sama nas wskazuje, opiekują się narodami, aglomeracjami. Pod ich wpływem powstają państwa, inspirują rządzących. Więc jak tam jest mowa, prawda, w tradycji chrześcijańskiej o tym, że władza pochodzi od Boga, to tam gdzieś te księstwa się unoszą ponad wodami i inspirują tych rządzących. I dopiero na dole Pojawiają się znani nam kominą archaniołowie, którzy są tutaj posłańcami, którzy przekazują te Boże decyzje ludziom i pośrednikami między Bogiem a człowiekiem. I na samym, samym dole te zwykłe anioły, które się znajdują obok Boga, gdzieś tam w pobliżu człowieka, nie bez zadaniowe tam ci posłańcy, którym się czasem coś przydaje. Siedmiu Aniołów oblicza o nich wspomina w tym jednym miejscu, gdzie pojawia się wymieniony z imienia Archanioł Rafał, księdze Tobiasza, oni mają być niejako aniołami, którzy mają dostęp do tronu boskiego. Czyli to się troszeczkę kłóci z tą tradycją, która się, z tą hierarchią, która pojawia się w innej tradycji. Tak mówię, to wszystko jest szaleńcze zupełnie. Wspomina o nich Zachariasz i wspomina też apokalipsa. Często, że jest ich siódemka i dosyć często potem się tożsamia z archaniołami, ponieważ w niektórej części tradycji, w części jest ich siedmiu. Archaniołów jest siedmiu. W Biblii pojawia się oczywiście ich trzech, Michał, Rafał i Gabriel. I ta najbardziej klasyczna, najbardziej ortodoksyjna część tradycji chrześcijańskiej mówi o, tylko o nich. My jeszcze sobie dodamy jednego, który się pojawia w najwcześniejszej tradycji juda judaistycznej. Pozostali w tej tradycji chrześcijańskiej, to jest wytwór wyobraźni, kolejnych interpretacji, łączenia Talmudu, łączenia mądrości żydowskich z tym, co tam na naprawdę było powiedziane. Najważniejsi z których my znamy, to oczywiście. Zdziwko, zdziwko, metatron jest najistotniejszy w tradycji judaistycznej. Metatron ma dwie wersje pochodzenia. Każda jest równie interesująca. Znowu kłania się nam księga Henocha i patriarcha Henoch, który według jednej, jednej wersji został żywcem wzięty do nieba, tam przemieniony w anioła, który sprawuje funkcję boskiego pisarza, to już znamy. E, miało to być… Henoch był wybitnie sprawiedliwym człowiekiem, dobrym, sprawiedliwym, uczciwym, życzliwym, takim jak człowiek miał być według pierwotnego zamierzenia boskiego. E, I według tradycji to jest pierwszy taki człowiek od Adama. Może gdyby Abla nie zaciukał jego brat, to może byłby wcześniej taki e, nasz metatron. Ale Henok był tym pierwszym naprawdę uczciwym, sprawiedliwym człowiekiem. E, więc został boskim pisarzem, e, otrzymał swój własny tron u boku e, Boga, e, otrzymał 72 skrzydła i uwaga 365 tysięcy par oczu. Teraz sobie wyobraźcie, czy to, czy to jest oczywiście wesel, ale. Ale ile on mógłby przeczytać i No więc zresztą. właśnie! No więc właśnie. I również po, Metatron dostał koronę, która mu zapewnia władzę nad wszystkimi aniołami. Wiemy, że nasz metatron też dostał potem władzę nad wszystkimi aniołami, ale to chyba nie o to chodziło, bo szybko, szybko mu się to skończyło. Druga wersja... Druga wersja jest ciekawsza, ponieważ ona zakłada jego istnienie już od czasów stworzenia, kto wie, czy nie od samego początku, czy on zawsze nie był u boku Boga, na pewno jest tam, kiedy Bóg, uwaga, zawiera pakt, uwaga, z Ziemią, żeby użyczyć gliny na stworzenie człowieka. Żeby było zabawniej, Ziemia użycza tej gliny na kilka tysiąc, tysięcy lat, Spisują umowę, podpisują, pieczętują, umowa zostaje przekazana Metatronowi, żeby miał ją w posiadaniu. Także to jest ta nasza judeo-chrześcijańska postać Metatrona, obu wersjach. Dosyć ciekawa, którąkolwiek by się nie wzięło, jest to zdecydowanie ciekawe. Oczywiście w Biblii pojawia się Michał, jest jak Bóg, dowódca, obrońca, żołnierz. Pojawia się już w Starym Testamencie, kiedy walczy w imię Boga, pomaga narodowi wybranemu. Skinienia jest wymienione pięć razy dokładnie. Wiele wydarzeń jednak niejako go łączy. Dosyć często jest utożsamiany właśnie z aniołami płomienia, serafinami, więc ten słup ognia, który pokazał się. Żydom w scenie, to właśnie miał być niejako Michał, który prowadzi naród wybrany. Jeżeli pamiętacie, dowódca wojsk żydowskich Gedeon również modli się o inspirację, pojawia się mu anioł z mieczem. jest to znowu najprawdopodobniej Michał. Kto z kto mógłby być odpowiedzialny za utopienie Egipcjan w Morzu Czerwonym. No Michaś, no bo dlaczego by nie? Zaszalał chłopak. Jeżeli chodzi o taką bardziej tradycję chrześcijańską, istniał sobie papież Leon XIII. Jest obecnie świętym! Tak, to ja się pojebać co będzie, jak idziemy do piekła jest obecnie świętym, miał wizję walki ze złem, miał wizję również, jakie modlitwy powinny temu towarzyszyć, jest autorem egzorcyzmów, które są zdawane przez Kościół Pogolicki, a także po mniejszej modlitwy przy egzorcyzmie, która dosyć często się odmawia, ona się dosyć często pojawia w tradycji chrześcijańskiej, przepraszam, tutaj troszeczkę przeskoczę, przepraszam, zdjęcie jest kiepskie, a tym bardziej kiepsko widać, to jest wejście do klasztoru na Jasnej Górze. Jestem właśnie obraz Michała i ta krótka modlitwa do Archanioła Michała z prośbą o wsparcie w walce przeciwko szatanowi. Króciutka, miła, przyjemna, święty Michale Archaniele, broń nas w walce, przeciw niego w dziwości, zła duch, złego ducha, bądź nam obroną. Niech mu rozkaże Bóg, pochodnie, prosimy, a Ty, Książę Wojska niebie, Niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na skubę już krążą po świecie mocą bożą, stąd do piekła. To jest, to jest właśnie to również często Częstochowie. Jak się wchodzi, e, łatwo e, zauważyć, ciężko to przegapić. E, a teraz już nawet teraz będzie tylko szukać. E, niewiele to się różni od tego naszego Michasia SPN-owego, którego bardzo ładnie odrobił e, e, lekcje. Jestem przyznam ciekawa, czy w XI sezonie rzeczywiście się okaże, że lucyfer i Michał z klatki tam Mark Pelo przyznał, że się pojawia, ale równie dobrze się może pojawić popiska. No Michasia w jakiś sposób, można powiedzieć, żeśmy jakoś widzieli, no, bo ja to nie to jestem jest pewna, pewna kim była ta wizja Johna Winchestera w pali. Ja osobiście jestem za tym, że był to Michał, Przeba przemawiający z klatki. Oczywiście Gabriel. Gabriel, kolejny wymieniony z imienia, w Starym Testamencie objawia tajemnicę Danielowi, oczywiście najbardziej jest znany ze zwiastowania i przepraszam, tutaj może niska tematyka, zaraz znowu będzie wiatr i burza i nie wiadomo co. Zapewne część ludzi widziała ten mem, kiedy jest jakiś najbardziej plastyczny obraz ze zwiastowaniem, oczywiście Gabriel z luczkami, jak to zwykle bywa, blondloczki dla aniołów w tradycji i chłopaki. Dym patrzący i mówi, ty słuchaj, kim jest ta… przepraszam, kutuba… Gabriel. <grabia> <grabia> <grabia> <grabia> Podpadłam na dobre, więc... <grabia> A nie zwestuje, proszę bardzo. Zwiastowej to sobie może. <grabia> że... <grabia> To, tutaj już bardziej pokryficznie został posłany, żeby wywołać wolnie z gigantami, o których sobie powiemy, jak przez Również on wyprowadził Lota, dzieci na żony nie zdołał, jak wiadomo. I on będzie tym, który zabije niejakiego legatana, o którym sobie jeszcze powiemy. Jest oczywiście Rafał Uzdrowiciel, wymieniony tylko w księdze Tobiasza, za to on według tradycji jest tym pierwszą, pierwszym aniołem, który praktycznie przeprowadza egzorcyzm, bo jak sobie poczytacie, on praktycznie egzorcyzmował tam Asmodeusza. E, oraz w e, księdze Henocha jest tym, który uwięził e, Azazela, upadłego anioła e, pod pustynią. I teraz Uriel. Uriel w tradycji chrześcijańskiej nie jest żadnym archaniołem, nie jest nawet istotnym aniołem ale za to jest bardzo istotny w tradycji judaistycznej. On jest wymieniany tam jako jeden z archaniołów. I zresztą patrząc na Spina, możemy powiedzieć, że on ma większą na pewno władzę niż każdy przeciętny anioł, ten nasz Uriel. W tradycji judaistycznej Uriel jest przywódcą wojsk anielskich. podobnie jak Michał. To on miał wysuszyć Morze Czerwone. To on otacza, jest jednym z tych siedmiu aniołów, pamiętacie, oblicza boskiego który jest przy Bogu. E, także tutaj ładnie zaczerpnęli e, i ładnie zostało e, zrobione. No to co? Pięknie. E, ja radzę odsunąć się od tych lat, bo jeżeli, jak to ryb nieraz, a dobrze, to może być ciekawie. Jak powańczenie do nieba. Wszyscy te na tym konwencie są w tym nawiocie. Słuchajcie, no oczywiście klasycznie podziemny świat zmarłych jest wszędzie, w każdej mitologii. No, żeby tego nie szukać, niech będzie Kraina, bogini Helnik, będzie Hades. I nasi Żydzi tradycyjnie mieli Sheol, ten podziemny świat zmarłych, gdzie szli wszyscy. Niezależnie, co się robiło, szli wszyscy, schodzili gdzieś do głębin Ziemi. Natomiast w pewnym momencie Autorzy się, się natchnionych mniej lub bardziej, chyba się zorientowali, że jednak nie jest to specjalnie pedagogiczne. Jeżeli wszyscy trafiają w to samo miejsce i będą tam siedzieć. W tym po jakimś czasie pojawia się nazwany, sobie to roboczą taki kartar dla tych najbardziej złych, dla tych okrutnych, którym należy się ta kara. To jest w tym momencie to miejsce w trzecim niebie obok raju. I to z czasem zaczęto nazywać gehenną. Nazwa się, się wzięła od doliny gehinną za Jerozolimą, która została dosyć, zapisała się w annałach ludzkości bardzo niefajną sytuacją, ponieważ tam składano ofiary boszkowi, molochowi, a ofiary składane molochowi, jeśli pamiętacie, bo to jest wspomniane w Biblii, to są dzieci które poddaje się w palenie. poną żywcem. Jak grze Jak tak, zgadza się. Ten odcinek, gdzie jara się, jak flota stanie, stanie zaprzestało być jedynym u, u, u, uzupełnieniem e, tego związku biologicznego. E, po, potem stało się to miejscem kaźni, e, stało się śmietniskiem, tym takim miejscem, gdzie trafiali najgorsi wyrzutkowie. Też mieszkali tam ludzie, którzy nie mogli mieszkać nigdzie indziej. Po prostu symbol najgorszego. Jak trafiałeś do Doliny Himną, naprawdę nie mogłeś się spodziewać nic dobrego. Więc słuchajcie, jakby to nazwać? To złe miejsce. miejsce. No dobra, gehenna, od tej doliny. A skoro Dolina, całopalenia, palenia, ofiary z dzieci, to i, to i pomienie. Pomienie wolu. To wszyscy wiedzą. Więc to jest ten pierwszy moment, kiedy zaczyna się to łączyć z ogniem. E, pojawia się też, słuchajcie, e, miejsce kaźni dla nieposłusznych aniołów w Księdze Rodzaju. Tu będziemy mieli drugie niebo, jeżeli odwołamy się do tej koncepcji siedmiu niebo, niebios. E, teoretycznie jest to miejsce, i tutaj uwaga, to jest dosyć ciekawa rzecz, mówimy o, teoretycznie o drugim niebie, ale jednocześnie jest to miejsce pod ziemią, pod jakąś powierzchnią, e, gdzie znajdują się słupy ognia, Wieczne słupy ognia, w, in, jeszcze w innej wersji e, również gwiazdy, które jak wiadomo goreją, płoną. E, I tam sobie ci nasi upadli aniołowie, do których zaraz dojdziemy, e, odbywają kary. Odbywają kary za sprzeniewierzenie się e, woli e, boskiej. E, zazwyczaj oczywiście piekło jest pod ziemią. to Stąpił to piekieł, zejście do piekła we wszystkich możliwych mitologiach. I, ta ideo-chrześcijańska specjalnie oryginalna pod tym względem nie jest. no Poza tym jednym przypadkiem, kiedy mamy e, nieba Henocha i mamy po trzecie niebo, e, gdzie znajduje się e, Gehenna. E, że było zabawniej, e, niektórzy wyliczali, e, jak głęboko pod ziemią znajduje się piekło. E, regularnie chyba każdy kraj ma podanie, gdzie jest to wejście do piekła, to jedna miejsce. Mówiliśmy sobie wczoraj e, o cmentarzu oczywiście e, Lawrence, koło Lorenz w e, stół. Takich miejsc jest dosyć dużo. E, jest miejsce również na Syberii, e, gdzie to wszyscy twierdzili, że tam na pewno wszyscy nagrywali głosy potępionych, po czego by nie. E, no w SP nie wiemy, że przejść do piekła też można po, po drodze, to, to mamy czyściec chociażby, e, więc nie jest tak łatwo. E, fajna wersja. E, to już może niekoniecznie Judeo chrześcijańska ale bardziej literacka jest umilkona, że dopiero piekło znajduje się poza czasem, w zupełnie innym wymiarze. To jest sympatyczne. E, oczywiście pierwsze, e, pierwsze pokolenia chrześcijan wierzyły za tradycją judeistyczną. Trafiają do szeolu wszyscy. E, tam e, potem dodano, że kiedy Jezus wstąpił, wywiódł wszystkich sprawiedliwych patriarchów dawnych sprawiedliwych, żyjących za czasów starotestamentowych, którzy nie mogli do, do, być opuszczeni na zdrówko. Są chusteczki jeszcze w swojej kolekcji, jakby co? Dobrze przygotowany uczestnik, nie da się ukryć. Tak samo sprawiedliwi poganie może będą na końcu świata wywiedzeni z piekieł. Podejrzewam, że tutaj można to samo odnieść do SPN a Jeżeli w niebie mamy wszystkie wyznania, tylko trzeba by być człowiekiem, to jest w piekle, jak będziesz po prostu brednym sukincenem, to tam się też, te też wylądujesz, niezależnie e, czym jesteś. Chociaż jeżeli pamiętacie e, Ra e, Rafała w pewnym momencie, on mówi, że no, jak jesteś wierzący, to to, to to wszystko zastępuje, kiedy siedzi sobie e, w niebie Kenalejsa. E, oczywiście, Kwestia na przykład y, dzieci nieochrzczonych. Co z tymi dziećmi no Niestety są w piekle, są w przedpiekle, są w limbo. Y, jakkolwiek jest to no niesprawiedliwe, tak w tradycji, niestety tak jest. Y, nasza tradycja nie ma y, tylu kręgów, co Dante. Dante sobie tutaj zaszalał na własną rękę. Y, potem to zostało powielone, no bo skoro Dante napisał, to pewnie tak było. Jest to przyjemna wizja, nie powiem, bardzo mi się podoba, ale aż tylu kręgów z judeo-chrześcijańskiej nie ma. Fajna jest architektura piekielna, bo jest parę rzeczy, które się pojawiają wszędzie. Wszędzie pojawia się brama do piekieł, i to nie tylko taka z napisem: porzućcie wszelką nadzieję ci, którzy to wchodzicie, ale jest to zawsze wielka, olbrzymia brama, która się już pojawia chociażby w księdze Izajasza. W zwoju z Qumran Jezus, e, swoją, Jezus wspomina o bramach pikiennych, czyli gdzieś tam na dole, przecież w innym wymiarze, zależy, którą wersję przyjmiemy, e, są te bramy. No, też z też bram nie widzieliśmy, e, chociaż jako bramę można by chyba potraktować to przejście do tego korytarza, gdzie stoi ta straszliwa kolejka e, i czeka na swoją kolej. No, naprawdę, z tego to najgorsze widzę. Proszę, a co z tym wejściem w szczyścicach? Czy to nie było wejście w szczyźca? To były te trzy kamienie. Boczne, to było bo było boczne bo, bo, bo wejście. Więc powie, to nie jest to drama taka taka, taka główna, nie? Ale wiesz co jest tym 14 jeszcze w, pewnym, w sezonie 17 zobaczymy. Do naszego nie. Jest również most nad rzeką pełne, pełne, pełną lawy, gdzie przechodzą sprawiedliwi i niesprawiedliwi. Jak przechodzi niesprawiedliwy, wyłażą demony z rzeki lawy, wyciągają, ściągają na dół. Witamy z piekle, żeby nie było, że się uda. Fajna wizja, podoba mi się, jak to wygląda w no to wiemy, ponieważ na początku było rzeczywiście krwawo i podobnie do tradycji. Jak wspominała Meg, to jest więzienie z bólu, krwi i kości. Jak Wil nam wylądował w piekle, to żeśmy się przekonali, że rzeczywiście lekko nie nic. Lekko zdecydowanie nie było. Moją no, jednobędą ja jest oczywiście ta, niekończąca się kolejka i przyznam, że bardzo bym chciała, żeby tak było nadal, no ale niestety przyszedł nam sezon ósmy, postanowiono być nieco bardziej tradycyjnym. Te korytarze, jakieś przejścia wypełnione lawą, pokutujący ludzie, pamiętacie tamtego faceta z tym dziwnym kolczykiem w nosie, tą dziewczynę, która cały czas czeka, żeby ktoś po nią przyszedł. Taka tortura niespełnionych nadziei chyba. To, jak tam to zrobić, to mi trochę nie wyszło. Bo ja myślę, że po prostu to są takie podziemia. Po prostu Lody, dla tych, naj którym się najbardziej należało. No Bobi tam się dzieje, bobie mu się należało. Co by nie powiedzieć? To jest taki jeden ułamek z innych, który mnie zachwycił, tam w pewnym momencie na ścianie wisi obraz kolejki w terenie. To jest w tym piekle yy, z kolejką. No, tak, tak, tak, tak, tak, tak. To jest w widzę chwilę, ale po prostu... Koleżanka tylko z kolejowa, na nią bardzo dziwnie patrzyli, kiedy właściwie wyszła w mundurze nazistowskim, tylko miała trójząb, e, zamiast swastyki e, i stwierdziła, że jednak spasuje. Obecnie jest to właściwie taki nie wiadomo co i nie wiadomo gdzie. Bo jak się spojrzę na salę nową prawo, ja przez okno widać drzewo we mgle. Więc znowu takim najbardziej stosuje ten nie wiadomo jaki dyniak w tym momencie, bo już na pewno nie jest to podziemie. Jeśli kończące się korytarze, nie wiadomo co. No i dochodzimy do momentu, kiedy zaraz zaczynają rządu śpiorody z nieba, bo dochodzimy do momentu interesującego, czyli do szatana, do zbuntowanego anioła, anioła pełnego pychy. Znowu z kilka wersji, dlaczego on się zbuntował. Oczywiście ta najbardziej popularna i najbardziej klasyczna, nie chciał oddać pokłonu człowiekowi, nie chciał się ukorzyć przed człowiekiem, nie chciał uznać, że jest to istota wyższa lepsza od niego. Dobra, to już jest deszcz, jeszcze nie ognia, słuchajcie, nie jest źle. Jest... Siarką też nie pachnie. Jest dobrze. E, jeżeli wczoraj, e, kto był wczoraj na prelekcji e, o scenach, pamięta tę scenę The End, kiedy sam ten mówi, za co został e, zesłany. E, I to jest toczka w toczkę to, co się pojawia e, znowu w kolejnym apokryfie. O tytule Pokuta pra ojca Adama, to, jest prawie, to są dokładnie prawie te słowa, że wygnano mnie, ja mogę przeczytać, Słuchajcie, nam chwilę, nie będę się kłaniał temu, który stał się później ode mnie, gdyż ja jestem wcześniej. Dlaczego ja miałbym się kłaniać wiemy? Dlaczego? Więc e, co było najgorsze? Nie tylko to, że on się zbuntował, e, ale to, że anioły od początku, i to jest zdecydowanie nie tak jak w tej scenie. Oddarzony czyn? Wolną wolą. E, Lucifer będzie potępiony na zawsze, nawet po końcu świata, ponieważ jako istota anielska obdarzona tą wolną wolą. jedząc w jest Bóg, doświadczywszy jego istnienia, e, jego całości, on się zbuntował, on go odrzucił. I za to, ponieważ zrobił to właśnie z tej wolnej woli, jednego z najważniejszych tematów zostaje zostanie na wieczność. Na wieczność już wieczność, nie coś Nie uznaje, słuchajcie, przepraszam was, nie uznaje wersji, że Lucyfer zbuntował się dlatego, że miał znamie, znamie ciemności. Nie uznaje tego, bo to zaprzecza właśnie tej wymowie piątego sezonu, gdzie to była jego własna wolna wola. W ogóle ciemność to jest temat na oddzielną to oddzielne narzekanie i z dużą ilością procentów, bo na bo to ja tego nie dam. Od 10 dziesiątego sezonu oglądałam w dwóch częściach, bo w pierwszej części skończyła mi się wódka. Trzeba było już po drugą. Więc wybaczcie. Jak to jest w Biblii? Czy to jest właściwie sprawca zła? Nie. Jak spojrzymy sobie na księgę Hioba, szatan działa z przyzwoleniem boskim. Szatan testuje Hioba za przyzwoleniem Pana Boga. To jest taki ten użyteczny facet, którym się szczuje, którym się testuje, niepokoni. Albo takim, do których się ma jakieś możliwości, albo się chce upędzić. Bo dla mnie ten Bóg tak do końca chyba, to jest znowu moja wersja i spodziewam się wiatru zaraz. No dobrze, to moja wersja pewnie się myli. Dla mnie ten Bóg również dostała tego, jak chyba, bo nie był jego wcale taki pewny. Znowu w apokryficznej księdze jubileuszów polega się istota zwana mastemą. I mastema w księdze jubileuszów to jest jeden z aniołów, który, znaczy, nawet niekoniecznie anioł, to jest jednicza postać, która przychodzi do Boga i prosi go, żeby oddał mu połowę upadłych aniołów, żeby mógł testować rodzę ludzki. No tu jest taki początek tego szatana, takiego niezależnego. Daj mi ich, ja se pójdę i będę to na własną rękę. Ja rozumiem, że Wy nie chcecie ulec tej zagładzie. Słuszny ruch, bardzo słuszny e, ruch. W tradycji żydowskiej, żeby to było zabawniej... To zamiast szatana. Tak, dokładnie. E, pojawia się sama. Nie jest wymieniany Lucyfer, pojawia się Samael jako przywódca demonów, mąż Milic, on tam sobie radośnie się pojawia. No bo testamentowy szatan to szatan, który już działa na własną rękę i głównie kusi. Pamiętacie kuszenie Jezusa na pustyni, pamiętacie sytuację na świątyni, kiedy no, mówi swoją drogą a propos pana zastępów, pamiętacie wtedy mu Jezus odpowiedział, że jakby chciał, to by kilka legionów aniołów przywołał. Wojsko Pana Boga jak bez wstrzeli. Przez... Chciałam być, że przestało lać. Ale no, Tak, dokładnie. Bo jest jakby urząd. No i właśnie trzyma się powoduje Lucyfera, ponieważ Lucyfera w Biblii nie. Lucyfer pojawia się w tłumaczeniu w Bulgacie, w tłumaczeniem księgi Izajasza, księga 14, werset 12, który mówi o pysze kula Babilonu. I w naszym tłumaczeniu to brzmi tak. Jakżeś to spadł z niebios jaśniejący synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? Syn Jutrzenki. Przeszło w łacinie jako Lucifer. Lucifer. Nie jestem dobra z łaciny, więc jak ktoś tu mnie poprawcie. No więc w wersji króla Jakuba też również tłumaczono to już po prostu jako nazwę własną. Jest ten nasz Lucifer. Tylko, że to jest trochę nieporozumienie duże nieporozumienie, tak mówisz, zaidentyfikowanie szabana z tego testamentowego, testamentowego z Lucyferem dostaje się kierunem z Jasnego nieba, ponieważ jeżeli już weźmiemy sobie Biblię jako autorytet, księga, drugi list św. Piotra, znowu się tam pojawia jaśniejąca gwiazda dokładnie w wulgacie Lucifer, w księdze Hioba, światło poranka, Lucifer, w psalmach E, jako Lucifer zostaje przetłumaczony świt e, i e, nawet w Apokalipsie jest określeniem Lucifer od, e, odnoszące się do tego, do Chrystusa jest dwóch świętych e, kości, kościoła e, katolickiego e, a już przynajmniej biskupów przepraszam, nie pamiętam, że oni byli na pewno byli błogosławieni e, biskupi Lucyfer z Sieny i Lucyfer z Kagliarii no po prostu, co? So, nie ludzka e, z szatanem. Czyli możemy mieć kościół cyperiański. No. Mamy! Na, na, na, na, mamy! Jest? Jest! Ale w sensie, w sensie pod y, patronatem jednego z tych świętych. No oczywiście! Dlaczego by nie? Słuchajcie, demony. Demony w tradycji e, chrześcijańskiej to są upadłe anioły, li i jedynie. Upadłe anioły, e, księdze Henocha znowu... To były te anioły, i zresztą w Biblii, które poznały urodę człowieczych córek, no i spędziły z nimi dużo dobrego czasu. Z tego, zresztą wyszła dziecianka, o tych dzieciątkach jeszcze porozmawiamy sobie. Oczywiście za to zostały ukarane, pamiętacie, piąte niebo puste, bo upadły anioły siedzą w drugim, smażą się w płomieniach. Przywódcą tego tałataństwa, upadłych aniołów, był niejaki Azazem. Znajoma nazwa, jak sądzę, zwłaszcza dla nas. Nic nie wiemy o jego oczach, natomiast wiemy, co nauczył ludzi. Nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze, pokazał metale, nauczył, uwaga, już go lubię, wyrabiać biżuterię, bransolety. Kobiety nauczył się malować, wyrabiać barbiczki, wyrabiać cienie do powiek. Bardzo ceny, pokazał, jak wykorzystywać cenne i kolorowe kamienie, no i świat uległ zmianie. No nie da się ukryć, że świat uległ zmianie po tym. E, że było zabawnie, Azazel jako nazwa pojawia się również w Biblii. E, pojawia się w Księdze Kapłańskiej, kiedy mówi się o ofiarach dla Boga. E, w pewnym momencie mówi się o dwóch kozach. Jedna koza była zawsze ofiarowywana Bogu, a druga koza jest określana jako koza dla Azazela. Nie jest wyjaśnione w Biblii naszej, o Bo co chodzi sam, z tym Azazelem. Wtedy wszyscy to było, wiedzieli. To było poza dla pustyni, to dla jest pustyni. Jest, W zasadzie jest to, to mniejszy demon piasku. Tak. To chodziło o te takie małe wiry, no, które kurczaków. No to w... właśnie Tak, to, to był azazel. To... Dokładnie. Więc to była ta poza dla pustyni, dla azazela. Potem malowniczo dosyć wykorzystana. Fajna rzecz, fajny motyw pojawia się... W legendach żydowskich. Legendy żydowskie twierdzą, że demony już... O, o, abstrakując od upadłych aniołów. To są po prostu stworzenia powołane do życia przez Boga w piątek wieczorem, a Bóg był nam dosyć podobny, więc w piątek wieczorem chciał się bardzo szybko urwać z roboty, więc biedne demony ciał nie dostały. No i są trochę za to na tego Boga obrażone, zdenerwowane, więc szkodzą temu doskonałemu stworzeniu, które ciało mają, dusze mają. i W ogóle jest im dobrze, szkodzą ludzkości. A propos, wróciłam tutaj Gabriela, ponieważ Gabriel jest znowu jednym z tych aniołów wymienianych z imienia przy aniołach upadłych. I to jest anioł, który miał jakoby, słuchajcie, skusić Ewę. Jak ktoś odczytał dobry omen, to właśnie to jest to, co zrobił nasz Klaudy w dobrym omenie. To właśnie jest Gabril anioł, który skusił Ewę. To, to, co widzimy w SPN-ie, e, nijak się nie ma do nauki Kościoła. E, w nauce Kościoła są przede wszystkim, jest przede wszystkim pięć e, stadiów opętania. I zazwyczaj to nie występuje osobno. E, zdarzałoby się owszem dwa pierwsze, e, jeżeli e, demony kusiły świętych. E, ale to się tak robiło. Fokusę to jest na ogół takie nakłanianie do zła. Takie to wewnętrzne, takie słuchaj, a może też nie wiem, no dobra, to zabrzmi głupio, ale zaspał rano, nie poszedł do szkoły. Takie te drobne zła, takie drobne rzeczy, którymi nie tylko dobrymi chęciami jest piekło wygrupowane, jak ja wiadomo. E, Negatywną zależność duchowe e, jest opisywane w literaturze e, jako złe skłonności, bezsenność, bóle żałądka. Słuchajcie, jak będziecie mieli takie objawy, to a lekarz nie pomaga do kościoła i na kolana zdecydować, bo to jeszcze jest ten moment, kiedy modlitwa pomaga. Złe samopoczucie, jak się psują urządzenia technicznego ku was, to też jest znak, że coś jest nie do końca, tak? E, Jakby to powiedzieć, cały czas w kuchni mi się psuje lampa, ja nie wiem, czy ja nie powinnam się tym jakoś zająć. Nie, nie słucha, to Zimno, smrodek, pojawiający się znienasta, bo wszystko jest uderznie pochodne. E, to trzeba sprzątać. Trzeba sprzątać zdecydowanie trafiało świętym, bo to są urazy na skórze, ślady na skórze, które się pojawiają bez powodu, nikt nie uderzył, czujesz czujesz, czują to uderzenie, ale nie ma e, fizycznej osoby, która ten ból zadaje, e, i stałe choroby, bardzo, bardzo ciężkie, których na przykład sybilisów w pewnych momentach to tak ciężko się nabawić, jeżeli czegoś nie robisz. E, a mogą się przydarzyć. E, czwarty, czy ostatni stopień o tym opętanie, obsesjo, to są już halucynacje, pojawiają się zjawy, widzisz bluźniercze, wymykające się prawem entydestowej geometrii obrazy nie możesz się modlić, nawet jeżeli chcesz to już nie możesz. I w końcu ostatni ostatni stagiem posesjo, całkowite opanowanie woli człowieka, przyjęcie nad nim kontroli, to są te języki to wykrzywianie się, wymiotowanie z duchą groszkową, te sprawy, to jest właśnie posesja, czyli to co jest od razu w spn ten ostatni, ostatni Stadio, ostatnie stadium opętania. Egzorcyzm w tym momencie dwa. I jeden jest egzorcyzm mały i każdy z nas o kiedykolwiek wymawiał. To jest modlitwa przy ścier. Czy wyrzekacie się szatana, który jest budujący sprawcą grzechu itd., itd., To jest egzorcyzm mały. Stosowany prawie na co dzień w kościele katolickim. Egzorcyzm duży na bazie rituale Romanu, odświeżonego już poniętego xvi wiecznego Częścią tych modlitw jest, jest ten nasz podstawowy egzorcyz z spn To jest malutka część, malutki, być świetnie troszeczkę posklejany, no bo wiadomo, trochę głupio wykorzystywać prawdziwą rzecz w serialu, mimo wszystko. Szoka, rytuale Romanum, kiedy zostało w XVII wieku stworzone, określiło, jaki powinien być egzorcysta. I uwaga, a teraz sobie to odnieście do spn i zrozumiem wybuchy Co powinien mieć egzorcysta, żeby to zadziałało? Pobożny, roztropny, on jest poszlakowanej opinii, wolny od pożądania, stały w miłości. Jeżeli kobieta musi być zawsze w towarzystwie dawnej osoby, najlepiej kapłana, e, potem e, bo, było też również w XVII wieku powiedziane, że nie musi być kapłan, ale musi mieć te wszystkie cechy. E, I teraz jest Gabriel Amart, to jest obecny egzortysta i najsłudniejszych egzortystów obecnie. On twierdzi, że właściwie to wszystko jest nieistotne, nawet ten kapłan jest nieistotny. Ale jeżeli nie wierzysz, jesteś cynikiem, tak jak Dean Winchester, to jest większym cynikiem niż Dean Winchester? To to, to, nie za... to to nie zadziała. <głos> Oczywiście potrzebna jest woda święcona, potem ten typ wody święconej, który używają Winchesterowie, również teoretycznie się używa, ale nie do egzorcyzmu, ponieważ jest woda święcona, egzorcyzmowana, to jest specjalny rodzaj modlitwy, inny rodzaj modlitwy niż skasycznie, klasycznych, o egzorcyzmowanej soli, od razu mówisz, się egzorcyzmowana, to istnieje to, co kiedyś było na znecie puszczone, to nie był fake. tak jeszcze istnieją, to jest znowu sól, podłogosławiona specjalną modlitwą. i dosyć często się to dodaje właśnie tej wody święconej, używanej przez egzorcyzmu, a od razu powiem przy okazji, bo tak się na nie tego slajdu pewnie. E, jeszcze istnieją inne rodzaje wody święconej. E, jest ta klasyczna, e, taka najbardziej powłogosławiona. E, jest też woda święcona, uzyskana przez włożenie świętego, e, świętego elementu, różańca, krzyżyka, to co robią To jest, natomiast według tradycji nie ma żadnej władzy nad demonami. Więc chłopaki by się zdziwiły, gdybyśmy to przenieśli e, do świata estrenowego. Istnieje również tak zwana woda święcona liturg... e, liturgica, którą się używa do głowosławienia nowych kościołów na przykład. I wtedy jest to woda, również wino, olej i popiół z palmy wielkanocnej. To jest specjalny typ wody święcony. Też Gabriel Amat wspomina, że warto mieć zawsze obrazek Matki Boskiej, bo demony bardzo boją się Matki No i oczywiście krócy ale to jest stan, jakby nie powiedzieć. No to o wody nie mówiliśmy. Przymierz sól to oczywiście zawsze substancja oczyszczająca. Bierze się to już naprawdę z bardzo wcześnie, ze testamentu, bo przymierze soli między narodem wybranym a Bogiem, ponieważ sól się nie psuje. Więc to jest zawsze symbol tego, co jest dobre, On nigdy nie ulegnie wypsuciu. A pomaga w ustalaniu dziwnych rzeczy, ponieważ w księdze jest przepis, jak ustalić, czy kobieta była ci niewierna. Masz wodę, masz specjalną sól, dajesz jej się to napić. Jak jej członki zgniją, brzuch się dnie i w ogóle będzie jej niedobrze i umrze, to znaczy, że była ci jedna. Jak przeżyła tę mieszankę soli i wody bez wiadomego efektu, znaczy wierna kobieta, wierna, dobra kobieta była. W myślę, że większość z nas gdzieś po prostu to jest pierwsza żona Adama. Jeszcze żona Adama, która odmówiła skłonienia się przed nim, odmówiła bycia mu posłuszką, uciekła. Wysłano trzy anioły, które miały ją przyprowadzić z powrotem. Powiedziała, że nie. Jedyne, co wywołyły anioły, to aniołki, jeżeli się pojawi ich inni gdzieś, to ona tam nie wejdzie. I ponieważ limit e, i w i czerwiny dzieci może je urodzić, ale są tylko lepiej potwór, demonie dzieci. Chce porywać dzieci nowonarodzone. Bardzo często je pożera po prostu, więc tu mamy tę unicję naturalową, pamiętacie ulubione dla mnie Lili noworodki. Bardzo często przychodzącej przy, przy dzieciach pojawiał się angule czy to jest akurat eksponat z Muzeum w Sydnego w Krakowie. Jak będziecie, to warto zajrzeć w poniedziałki darmowe wejście Także to jest aha fajne. Dobra. Nie boję fajnie. Z gigantami jest fajna rzecz. Giganci to oczywiście dzieci, aniołów upadłych i upadłych i kobiet ludzkich. Legiatany to potwór morski, który pożerał wszystko, bo Bóg zabił jego samice, żeby się nie rozmnażali, bo one zniszczą wszystko, czyli tak jak nasze legiatany SPN-owe. Ale ja tutaj dałam gigantów z jednego Giganci też oznaczali się, straszliwym apetytem, zżerali wszystko. Ludzi, trawę, zwierzęta. To jest tak naprawdę to jest bardzo tożsame. I ten wiatrań z cienikami to jest bardzo fajna inspiracja. Obie, którzy są fajną inspiracją dla naszego spełnionego powiatanów. I ostatnia rzecz, jak są już ludzie, którzy czekają z tym lekcję, Kai. Ja nie mówię, ja jestem dalej w żałobie po kainie, bo zabicie jego to była najgorsza rzecz, która się zdarzyła w dziesiątym sezonie. Pomijając Crowleja, który zachowuje, się nie wiem, jak co, bo się to chce bo znowu będą kieruny, jak nie ma, albo coś. A propos Kaina. Oczywiście Kaina znają jest wersja testamentowa, wszyscy wiemy o co chodzi, ale robiłam się je, kiedyś, kiedy w tej konferencji i trafiłam na Cięgę Henowa, z rzutu dobra. Cięgę Henowa jest z rzutu dobra. Patriarcha sobie tam gdzieś podróżuje po niebie z aniołem, którego oprowadza poza świata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 którego zabił Kain, i jego brat. Będzie on się skarżył tak długo na niego, aż jego pokolenie zostanie starte z powierzchni ziemi i spośród potomstwa ludzi jego potomstwo zaginie. Co robił Kain w dziesiątym sezonie? Wyżynał całe swoje potomstwo. Spełniał klątwę, którą w księdze Henocha nakłada na niego apel. Jest to jedna z najpiękniejszych kunistów i przeróbek które w ekranie nie widziałam, mi się zgodowało. Że... Nadal jestem żałobnie, ale to ładny odcinek, ładny. Przepraszam, że już znowu fandorowco nie się odezwie. Tylko Pani Supernaturala są w stanie wydać się scenarią, scenarią która jest tak naprawdę scenarią masowego gochówku. Przecież. Ok. E, dziękuję Wam ślicznie, dziękuję Wam za Więcej nagraj na www.podcaston.eu.